Nie mów nikomu, to tajemnica. Wielokropek, 16 grudzień 2010. <grym> Czy, jeśli zacznę kolejny odcinek stwierdzeniem, że jestem zmęczona, to już się stanie moim znakiem rozpoznawczym? No, niestety tak właśnie jest, tak się czuję. Dzisiaj musiałam znowu zostać godzinę dłużej w pracy, już taką interwencję. interwencja. Przecież znowu mnie dopada, coraz bardziej. Już nie potrafię zatamować tego kataru. Zużywam domnych mnie higienicznych i bardzo się cieszę, że wtór piątek. Naprawdę bardzo, bardzo męczący dzień. Od rana. Praktycznie non stop gadanie, tłumaczenie, non stop co chwila jakiś uczeń, a to rodzic. Nie no po prostu... Masakra, naprawdę. Niech nie muszę spać, mimo że jest dopiero godzina 18 ale nie mogę. Jeszcze muszę popisać pewien projekt na komputerze i... O, bądź, niech ktoś mi zrobi kawę jakąś taką fajną latę, na przykład, albo coś. Hmm. Nagrywam w sumie tylko i wyłącznie dlatego, że tak pomyślałam, że wczoraj nie nagrywałam, więc dzisiaj coś powiem. Ale nie jest to jakieś takie robione z radością, nie jest to w ogóle przemyślane. Hmm. Nawet na spontan jakoś nie mogę wysilić dzisiaj, naprawdę. Jakaś dziwna moda w ogóle wśród młodzieży panuje na samookaleczanie się, sznyty zwłaszcza, które robią sobie temperówkami no i po prostu czasami to brak słów, prawda poza tym, przez to, że miałam inne rzeczy na głowie dzisiaj nie dbałam takie, które powinnam była dzisiaj zrobić jeszcze zapomniałam wziąć sobie to, co wziąć z pracy do domu, aby dzisiaj to załatwić mam nadzieję, że jutro mi się uda, bo jak nie, to to nie wiem, co będzie to mi się oberwie. I tak czuję, że ten. że te godziny, które mam, to jest za mało, a żeby cokolwiek ogarnąć. E, poza tym poza tym nadal jestem zła na Allegro, ponieważ jeśli zamówiłam coś trzy tygodnie temu, to do tej pory powinno przyjść. A nie przyszło. Miał to być prezent taki, powiedzmy, dla dziecka, o, tak to powiem. Taki dość fajny mi się wydawało. I nie wiem co teraz zrobię. sens w ogóle. Hmm. No to bo tak myślałam że teraz no jasne jest napięcie. W sensie, jak to powiedzieć, natężenie. O, paczek i w ogóle. No rozumiem, że jakbym teraz coś kupiła to nie dojdzie. Nawet jakbym sobie kurierem zamówiła. Ale jeśli zamawiam z takim wyprzedzeniem. Nie wiem co z tym zrobić. Jutro jeszcze ostateczne... Ostateczna. Już mi się nawet język polszczył. Ostatnie rzeczy jakieś tam załatwię o pracy. I chcę w końcu mieć weekend. Chcę się wyspać. Chcę odpocząć. Nie musieć niczego załatwiać. O niczym myśleć. Poczytać sobie książki. Żyć w łóżku. Połazić południa w piżamie. Pomarudzić tak sobie... To są przyjemności przyjemności marudzenia. Posłuchać muzyki. I nic nie musieć. Nic. Kompletnie nic. Mm. Marzenie. Mam nadzieję, że się uda. Chociaż jednego dnia. Naprawdę strasznie marudzę. Wiem, wiem. Jakie mam skoki, kurcze. A od takiego totalnego właśnie marudzenia jak dzisiaj do jakichś tam dziwnych euforycznych moich wypowiedzi. Ale może to i dobrze. Nie ja jestem przynajmniej monotometryczna. Chociaż nie jestem marudzeniem, to trochę tak. Jedna osoba mi nawet powiedziała, że nie dosłuchuje. No, że powiedziałam dosłuchuje? No, że nie słucha do końca ym, moich odcinków, ponieważ włączę w połowie albo i wcześniej, jeżeli tylko zaczyna marudzić. Ciekawe podejście. Jeśli ktoś nie jest w stanie wysłuchać do końca i wie, że w każdy odcinek jest podobny, no to nie. Znaczy, uważa, że każdy odcinek jest podobny, to nie w ogóle nie słucha o. Um, cóż jeszcze? Um, męczy mnie też to, że. Znaczy, nie, może tak. To, że jestem zmęczony wpływa na to, że zaznacznie, że nie się skupić, jak na przykład jedę samochodem. W tym bardziej, że zima, wszystko zbiła drogę, wygląda to tak samo. I zauważyłem, że mnie męczy ja za samochodem już ostatnio, bardzo. Poza tym, poza tym sklepach pełno ludzi, naprawdę pełno ludzi. Nieważne o której godzinie pełno ludzi. Rozumiem zakupy przedświąteczne, ale że ci ludzie nie pracują, nieważne, o której godzinie pełno ludzi. Czy to jest 8 rano, czy to jest, yy, nie wiem, 13, czy to jest 18? No masakra! Co można kupować codziennie już od tygodnia? Co ci ludzie w ogóle, nie wiem, chyba kredyty nabrali i mają zamiar wywalić całą kasę. Chyba za tym że kupują prezenty świąteczne, bo tutaj nie ma takich sklepów, w których naprawdę coś świętego można by kupić. Nawet te prezenty kupują, myślę, gdzieś w większych miastach. Więc to cały czas kupują jedzenie i zapasy na święta? Rany, sakra. A ile agresji w tych ludziach? Jacy w ogóle potrafią się pokłócić o kawałek szynki albo wpychać w kolejkę. Albo w ogóle jeżdżą jakoś jak wariaci i generalnie wcale nie jest nastrój świąteczny. Nic a nic, tylko ludzie są wkurzeni. Hmm. Um. I nie wiem, nawet już właściwie co ja mam mówić. I tak ciekawa jestem, jakby to byłabym kiedyś nagrywała i zasnęła <śmiech> i później bym to wstawiła. Byłoby zatytułowane, śpię. I byście słuchali, jak śpiewa. Znaczy, w sensie, nie wiem, czy byście słuchali. Ma <śmany> być cisza. No. To by było bardzo ciekawe, tak myślę. Zajiste. <śmany> Ogólnie to zauważyłam też y, taką tendencję, że y, jeśli chodzi o ludzi przed świętami. Że tak, wszyscy chcą się pokazać, tak? Że, o, bo ja, ja kupuję więcej szynki niż ty. Albo ja wydam więcej kasy na prezenty niż ty. Albo zobacz, ja mam więcej lampek dookoła domu niż ty. Mój dom wygląda jak jedna wielka żarówka. Zobacz, jak ja mam fajnie. A ja mam ruszającego się Mikołaja, który świeci tak, że inni spać nie mogą. No. Nie wiem, skąd to się w nas wszystko bierze, naprawdę nie wiem. I tak sobie czasami myślę, że ci ludzie, którzy naprawdę skromnie święta obchodzą, że właśnie u tych ludzi, którzy nie mają kasy, to te święta są chyba prawdziwe. Bo wtedy cieszą się tym, że są ze sobą, że spędzają ten czas razem i wtedy u nich może faktycznie z tytułu też razem pieką tam ciasta, lepią pierogi, zamiast kupić gotowe w sklepie. I jakoś tak chyba mają chociaż pod tym względem lepiej. Hmm. Nie wiem, tak naprawdę, jak powinien wyglądać idealny święty. Nigdy idealnych świąt nie miałam. Nigdy nie było takich, dla które były naprawdę jakieś takie, że zapamiętałam. I na pewno to też w jakiś sposób wpłynęło na mnie. Na razie nie mam żadnej ozdoby świątecznej w domu. A nie, przepraszam, Jedno mam. Dostałam od rodzicielki taką małą choinkę z piórek zrobioną i z koralików. Ehm, no. I to jest jedyny akcent święteczny w moim domu i wiem, że takie trochę żałosne, no ale tak jest. Bardziej, że świąt u siebie nie spędzam, więc... Hmm. I... Ja lubię, mówię, dawać coś. Nawet, jeśli to jest jakaś taka pierdołka za 2 złote. I... I wiem, że i tak większość ludzi spędzi te święta przed telewizorem. Myślę, że ciekawe, co by się stało, gdyby właśnie wszystkim telewizory wysiadły na święta, co wtedy robili. Masakra, prawda? Jak to? Nie, nie, nie ma wigilii z Kevinem? Jak to? Rano trzeba wsta wstajemy i nie, nie włączamy, nie lecimy oglądać i nie leżymy do wieczora przed tym telewizorem? To co będziemy robić? O Boże, trzeba będzie z sobą rozmawiać. Straszne. Prawda? No. Tak, że pomadziłam, już nawet nie miałam się więcej gadać. O. Nie wiem, bo gorszy odcinek wrzucać, ale... W sumie, mam gorszy dzień, wrzucę. Niech będzie. Także, jeżeli ktoś dotrwał do końca, to się bardzo cieszę, bo większość pewnie już włączyła dawno i nie słucha. I zajęła się czymś bardziej kreatywnym. Mam nadzieję, że jutro albo w sobotę nagram coś, coś ciekawszego. No. Także, oczywiście dam pozdrowienia dla żuczków które tam skwapliwie notują i, i ciekawe spostrzeżenia swoje umieszczają na stronce. I tak poniekąd żyje to już swoim własnym życiem, co jest takie fajne trochę. No. Więc do usłyszenia.